Firmę Krukowiak dotąd kojarzyliśmy przede wszystkim z opryskiwaczami i niektórymi maszynami do warzyw, ale grupę Krukowiak musimy kojarzyć również typowo z maszynami do uprawy gleby, bo Krukowiak wchłonął markę POM Brodnica i w ten sposób dołączył do zaszczytnego grona producentów maszyn uprawowych. Ze mną jest pan Mariusz Pracki, z którym stoimy przy ośmiometrowej talerzówce, największej, Dokładnie, to jest największa talerzówka w naszej ofercie, nowość 8-metrowa Alfa H. Do tej pory w ofercie maksymalnie była 6-metrowa talerzówka, a teraz od tego roku wchodzi 8-metrowa talerzówka, składana oczywiście hydraulicznie dla dużych, wymagających gospodarstw. Talerzówka no, o klasycznej konstrukcji oparta na dwóch wałach talerzowych, dodatkowo w opcji może być jeszcze różne typy wałów doprawiających, z do słomy, także tutaj jest dosyć szeroka ta gama wyposażenia dodatkowego. A średnica talerzy? Średnica talerzy to jest chyba 610. Czyli nie to powiem. nie są jeszcze te największe, jakie są możliwe. Nie, nie, nie. No, tutaj talerze dobieraliśmy, tak, że powiem, pod możliwości maszyny i pod to, co najczęściej klienci potrzebują. Talerze widzę i przedni, i tylny rząd talerzy, jedne i drugie są co jak wiemy poprawia rozdrobnienie jakichś resztek pożniwnych, słomy, niesłomy. E, dokładnie tak. znaczy To jest bardziej agresywna forma że powiem, uprawy gleby, e, aby dociąć resztki pożniwne. No, nie ukrywajmy, że obecnie e, coraz więcej gospodarstw na przykład nie zbiera słomy, więc tej słomy zostaje dużo na polu, trzeba sobie z tym poradzić. No, ale bardzo gładkie. dobrze, że nie zbiera. Oczywiście, no, zostaje więcej biomasy dla przysz przyszłych upraw. Nie wyjaławia się ta gleba. Natomiast to znowu wymaga więcej od maszyn, żeby były bardziej agresywne, bardziej skuteczne, żeby nie następowało zapychanie się maszyn. Ta leżówka jest dosyć duża i wymaga dosyć dużego ciągnika. Ona jest przyczepiana. Ile koni? Tutaj o koniach trudno mówić, bo to też zależy od warunków glebowych, ale to już jest maszyna wymagająca no, powyżej 200 koni. To już jednak są ciągniki, których nie znajdziemy w każdym gospodarstwie w naszym kraju, ale tutaj obok nas agregaty uprawowo-siewne, kilka różnych, różniących się między sobą modeli, wśród których już znajdziemy takie, które będą służyły... W średnim, a nawet może i mniejszym gospodarstwie, prawda? Dokładnie. W naszy, naszej ofercie są dwa modele siewników 3-metrowych. Jest to model nabudowany i model klasyczny zawieszany. Z tym, że także mamy maszyny, do których możemy agregować te siewniki zawieszane. I tutaj akurat prezentujemy trzy takie zestawy uprawowo-siewne. Jeden oparty o siewnik nabudowany i klasyczny agregat z redliczkami. Drugi to jest agregat troszeczkę nowocześniejszy, oparty na bronie talerzowej lekkiej Tam są mniejsze talerze, także uzębione i to dość mocno, także tutaj wszelkie resztki przed siebie można zniwelować, greba jest uprawiona na równo, także jest wał doprawiający i dopiero jest siewnik. I trzeci to jest na klasycznej bronie talerzowej, trzymetrowej, siewnik zawieszany, który jest za maszyną, to już na takie cięższe gleby, na, nawet się po poplonach. Po Te redlice, widzę, są talerzowe, czyli można by się pokusić o bezorkową uprawę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jednak przy, przy tej bez, do bezorkowej troszeczkę więcej jest wymagane zagłębienie tej gleby. Natomiast tutaj to jest brona lekka, więc ona doprawia. To jest troszeczkę, z naszym zdaniem, troszeczkę skuteczniejsze niż klasyczny agregat redlicowy. Ta gleba jest bardziej wyrównana, spulchniona naszym zdaniem troszeczkę bardziej optymalna pod siew. Agregat redliczowy, no wiadomo, jak pracuje w glebie, talerzówka tak troszeczkę tą glebę potrafi odwrócić. bardziej odwrócić mimo wszystko, pomimo, że ta talerzówka nie odwraca. E, dokładnie, to jest sobie, ta gleba jest bardziej poderwana. Nie ukrywajmy, że w przypadku maszyn uprawowych, jak to się mówi, duża część roboty to prędkość. Czyli im szybciej ta maszyna uprawowa jest w ruchu, tym lepiej zadziała. I agregat zwykły redliczkowy, jak najbardziej on się sprawdzi, ale przy dużej prędkości co znowu, nie ukrywajmy, zmniejsza precyzję siewu. No, ale przede wszystkim jeszcze prędkość, to jest kwestia mocy tak. i częstokroć zdarza się tak, że rolnik jedzie z talerzówką za wolno, bo kupił za dużą talerzówkę, za mało ma mocy w traktorze. Jaka moc do tych agregatów byłaby optymalną, żeby to naprawdę wykorzystać dobrze tą prędkość. To znaczy tutaj także jest kwestia udźwigu, bo ten zestaw jest dosyć ciężki, odległy, więc tutaj bardziej udźwig, o uciąg, no to tutaj możemy mówić o co 140-150 koniach powinno się sprawdzić, z tym, że właśnie agregat talerzowy zapewni takie spulchnienie gleby przy mniejszej prędkości niż agregat redlicowy. Po prostu agregat redlicowy nie, nie, nie, nie spowoduje takiej eksplozji gleby wymieszania tej wierzchni warstwy, przy mniejszej prędkości, a talerzowy już to potrafi. Zwłaszcza, że talerze karbowane. Karbowane i to drobno karbowane, także gęsto ułożone, także wymieszają tą wierzchnią warstwę gleby pod siew. Powiedzmy jeszcze o regulacji tego siewnika, bo widzę z daleka, że jest regulacja chyba y, płynna, prawda, normy wysiewu? Yy, tak, tak, oczywiście, regulacja płynna. To już chyba weszło do pewnego standardu o wajchach, już powoli się zapomina w nowych maszynach. Yy, tak, no przekładnie mechaniczne z jednej strony proste, z drugiej strony, nadają no, dają mniejszą możliwość zmiany, więc tutaj bardziej wymagające są rolnice i ta precyzja siewu, nie ukrywaj materiał się, więc też jest drogi, więc jest to wymagane, żeby to jednak było faktycznie wysiane tyle, ile było założone.